trzech braciach, którzy byli do siebie podobni. Baśń litewska. Daleko stąd żyło trzech braci, podobnych do siebie jak trzy krople wody. Kiedy dorośli postanowili wyruszyć w świat, by szukać szczęścia. Zanim jednak każdy z nich podążył w swoją stronę, zakopali na rozstaju dróg trzy noże. Gdyby któryś z braci znalazł się w niebezpieczeństwie, ostrze zakopanego przez niego noża pokryje się rdzą W ten sposób pierwszy, który wróci w to miejsce, będzie wiedział, czy pozostali bracia są bezpieczni Najmłodszy z braci, Jungis, wybrał się na wschód Po kilku dniach wędrówki spotkał lwa, niedźwiedzia, zająca i lisa Zwierzęta zapytały, czy mogą mu towarzyszyć, na co młodzieniec ochoczo się zgodził. I tak razem dotarli do wielkiego królestwa. Jego mieszkańcy byli bardzo smutni i najwyraźniej czegoś się bali. Gdy Jungis zapytał jednego z mężczyzn, czy spotkała ich jakaś tragedia, okazało się, że miasto zaatakował pięciogłowy smok. Potwór groził, że jeżeli nie dostanie najpiękniejszej z dziewcząt, spali całe królestwo. Tego właśnie dnia miał pożreć tę najpiękniejszą, królewską córkę. Nie czekając ani chwili, Jungis wraz ze swoimi towarzyszami ruszył do kryjówki smoka. Potwór zbliżał się właśnie do swojej ofiary. Jungis Wycelował z łuku, a strzała ugodziła smoka prosto w serce. Lew, niedźwiedź, zając i lis dokończyły dzieła, rozrywając rannego smoka na strzępy. Na wieść o tym w całym królestwie zapanowała nieopisana radość. Najbardziej cieszył się król, ponieważ odzyskał swoją ukochaną córkę. Kiedy już czule ją ściskał, ogłosił, że ten, który pokonał smoka, dostanie królewne za żonę. W tej samej chwili dał się słyszeć głos pewnego dworzanina. Twierdził, że to on zgładził potwora. Wszyscy uwierzyli w jego bohaterstwo, bo znany był z wielkiego okrucieństwa. Następnego dnia miał odbyć się ślub młodej pary. Gdy królewna stanęła przed ołtarzem, zobaczyła w tłumie gości Jungisa i rozpoznała w nim swojego wybawcę. Zerwała wtedy welon i powiedziała o wszystkim ojcu: Król ukarał oszusta, a Jungisa powitał jak własnego syna. Kilka dni później odbyło się wspaniałe wesele, na którym bawili się wszyscy mieszkańcy królestwa. Pewnego dnia Jungis ujrzał na niebie łunę. Osiadłał konia i w towarzystwie swoich wiernych przyjaciół, lwa, niedźwiedzia, zająca i lisa, udał się w kierunku dziwnej poświaty. Był już całkiem niedaleko, gdy zobaczył drżącą z zimna staruszkę. Zeskoczył więc z konia i zwrócił się do kobiety. — Dlaczego nie ogrzejesz się przy ogniu? Nie mogę, ale daj mi odrobinę sierści z twoich zwierząt, a szybko się ogrzeje. powiedziała. Jungis bez namysłu odciął odrobinę sierści lwa, niedźwiedzia, zająca i lisa i podał ją staruszce. Wtedy kobieta przemieniła się w wiedźmę i dotknęła go swoją laską, a on zamienił się w czarny głaz. W tym samym czasie starszy z braci wrócił na rozstaje dróg i odkopał noże. Jeden z nich, należący do Jungisa, cały był pokryty rdzą. Młodzieniec od razu ruszył w drogę. Wiedział, że choćby miał wędrować na koniec świata, odnajdzie brata i uratuje go. Po wielu dniach dotarł na królewski dwór. Zobaczył tam pogrążoną w smutku piękną królewnę, która na jego widok padła zemdlona. Myślała bowiem, że stoi przed nią Jungis, jej mąż. Wtedy młodzieniec wyjaśnił, że jest jego starszym bratem, podobnym do niego jak dwie krople wody. Król opowiedział mu, co się wydarzyło, jak Jungis pokonał smoka, ożenił się z królewną i o tym, że pewnego dnia wyruszył za światłem ognistej łuny i już nigdy nie wrócił. Starszy brat pozostał na dworze kilka dni, aż pewnej nocy obudziła go ognista łuna. Szybko wstał, osiodłał konia i ruszył w jej stronę. Po drodze spotkał lwa, niedźwiedzia, zająca i lisa, które przyłączyły się do niego. Po kilku godzinach jazdy młodzieniec ujrzał starą kobietę, która drżała z zimna. Zsiadł z konia i podszedł do niej z pytaniem, dlaczego nie ogrzejesz się przy ogniu? Nie mogę, ale jeśli dasz mi odrobinę sierści z twoich zwierząt, od razu będzie mi cieplej, powiedziała. Starszy brat wyjął nóż, odciął odrobinę sierści zwierząt i podał ją kobiecie. Ta zaś wzięła sierść i w jednej chwili przemieniła się w wiedźmę. Dotknęła swoją laską młodzieńca i zamieniła go w wielki, czarny kamień. W tym samym czasie najstarszy z braci wrócił na rozstaje dróg i wykopał noże ukryte pod drzewem. Oba ostrza należące do jego młodszych braci pokryte były rdzą. Skoczył więc na konia i pognął przed siebie. Obiecał sobie, że nie spocznie, póki ich nie odnajdzie i nie uratuje. Jechał wiele dni i wiele nocy, aż wreszcie dotarł do królestwa, które pogrążone było w smutku i żałobie. Od jednego z mieszkańców dowiedział się, że jego dwaj młodsi bracia dotarli tu przed nim i obaj wyruszyli w stronę łuny, ale nigdy nie wrócili. Kiedy królewna zobaczyła najstarszego z braci, podobnego do Jungisa jak dwie krople wody, poprosiła, aby został na dworze. Lecz następnego dnia najstarszy brat ujrzał czerwoną łunę na niebie, osiodłał konia i ruszył w jej kierunku. Po drodze spotkał lwa, niedźwiedzia, zająca i lisa i zabrał ich w dalszą drogę. Po kilku godzinach jazdy dostrzegł starą kobietę, drżącą z zimna, siadł z konia i zapytał, dlaczego nie ogrzejesz się przy ogniu. Nie mogę, wystarczy jednak odrobina sierści z twoich zwierząt, a będzie mi cieplej. A co to za kij? Zapytał młodzieniec i chwycił wielki drąg leżący na ziemi. Zaczął okładać nim staruchę, która w jednej chwili przemieniła się w wiedźmę. Gdzie są moi bracia? Krzyczał. Wiedźma przestraszyła się wielkiego gniewu młodzieńca i powiedziała, co ma zrobić, aby odczarować swoich brać. Musisz przynieść parę kropli ze źródełka żywej wody i pokropić nimi te czarne głazy. Mężczyzna zrobił, tak jak powiedziała, pokropił magiczną wodą dwa wielkie głazy, które natychmiast przemieniły się w jego braci. Potem skropił nią wiedźmę, a ta zamieniła się w czarny głaz. Kiedy królewna zobaczyła trzech braci, podobnych do siebie jak trzy krople wody, nie wiedziała, który z nich jest jej mężem. Wtedy Jungis podbiegł do niej i krzyknął – Ukochana, to ja jestem, Jungis, twój mąż! W całym królestwie zapanowała wielka radość, a trzej bracia... Już nigdy więcej się nie rozstawali.